Yy, witam szanowne buractwo jebane Kosiora Cwela Krystofera yy, kurwe i Epsona Cwelucha jebanego Jak tam Epson bali Cię już? Dzisiaj czy nie jeszcze? A teraz patrzcie gdzie jestem Bieszczady kurwa